Gdy tedy umył nogi ich i wziął szaty swoje, usiadłszy zasią za stół, rzekł im, Wiecie, co wam uczynił? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, a dobrze mówicie, bo ci jest nim. Ponieważem ja tedy umył nogi wasze, pan i nauczyciel, i wyście powinni jedni drugim nogi umywać.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 A kto Mię przyjmuje, Onego przyjmuje, który Mię posłał. To rzekwszy, Jezus zasmucił się w duchu i oświadczył, a rzekł. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was wydam mię. Wtedy uczniowie poglądali po sobie, wątpiąc, o kim by to mówił. A był jeden z uczniów Jego, który się był położył na łonie Jezusowym,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 Duszę Twoją za mnie położysz? Za prawdę, za prawdę powiadam Ci. Nie zapieje kur, aż się mnie po trzykroć zaprzesz.